Jeszcze na chwilę wróćmy do tego wiersza 30, gdzie czytamy A było zabitych, których przyprawił o śmierć sam ginąc, więcej niż zabitych, których uśmiercił za swego życia. mógłby, biorąc taką matematyczną miarę, powiedzieć, że Samson więcej zdziałał w swojej śmierci niż w swoim życiu. I patrząc na historię różnych ludzi, szczególnie tych, którzy umarli młodo, na historię ludzi, którzy nie tak jak Samson giną w takich okolicznościach, które stawiają znak zapytania nad ich śmiercią. Ale myślę o tych, którzy poświęcili swoje życie Bogu. Myślę o misjonarzach, którzy niejednokrotnie nie mając szansy, nie mając możliwości zobaczenia owocu swojego, swojej pracy, swojego poświęcenia, swojego życia, umierają młodo. Zastrzeleni, zabici, zakłóci dzidami. W różnych okolicznościach młodzi ludzie, którzy umierają. I wtedy czasami w naszych sercach budzi się takie pytanie o zasadność takiej śmierci o, o sens, zadajemy sobie pytanie dlaczego Bóg do tego dopuścił że tacy poświęceni ludzie tacy oddani Bogu ludzie, tacy zaangażowani tacy którzy tyle mogliby zdziałać którzy mieli taki potencjał zginęli w takich okolicznościach, tak szybko Odeszli. I oczywiście nie mamy odpowiedzi na takie pytania. Jedyne, czego możemy się trzymać, to, to słowa Słowa Bożego, gdzie czytamy, że drugocenna jest śmierć Jego wiernych. I widzimy, że niejednokrotnie taka właśnie śmierć, takie właśnie położenie życia i taka. Powiedzielibyśmy po ludzku Przedwczesna śmierć Niejednokrotnie rodzi owoc Jakiego nie zrodziło Życie wielu innych Którzy dożyli późnej starości I służyli Bogu I niejednokrotnie właśnie To, to taki jakiś Czasami wydawałoby się Epizod towarzyszący ich śmierci Jakieś okoliczności Które początkowo Wydawałyby się być Jakąś taką Tragiczną przyczyną tego, co się wydarzyło, Bóg bierze i używa, aby zmieniać życie wielu innych ludzi. Pamiętam, jakiś czas temu była taka strzelanina w amerykańskiej szkole, gdzie jakiś młodzieniec, tam było kilku, ale jeden z nich właśnie przystawił. Strzelbę do, do głowy młodej dziewczyny, kilkunastoletniej, i wiedział, że ona jest chrześcijanką, i zapytał jej, czy nadal będziesz trzymać się swojego Jezusa. I ona powiedziała, że tak, że nie zamierza się go zabrzeć. On zastrzelił na miejscu kilkunastoletnią dziewczynę. I później w tych kręgach chrześcijan mówiono właśnie o tej dziewczynie, mówiono o jej gorliwości dla Chrystusa. Mówiono o tym, jak ona była yy, mimo tych sw tego swojego młodego wieku zaangażowaną chrześcijanką. Tu działała, tam działała. Głosiła ludziom. Dlatego też ten młody człowiek do niej podszedł i zastrzelił ją. Wiedząc, że ona jest taka gorliwa, taka zaangażowana, widząc tą jej żarliwość na Boga. I to wszystko stało się w taki znowu yy, głupi sposób. Ten młody człowiek, po prostu niewiele zastanawiając się nad tym, co robi, pozbawia życie taką młodą dziewczynę. Ale jej postawa, jej śmierć właśnie z rąk tego młodego człowieka poruszyła tysiące młodych ludzi, może setki tysięcy w Stanach Zjednoczonych i tych innych krajach, gdzie ta historia była, można było o niej czytać. I wielu młodych ludzi zadedykowało na nowo swoje życie dla Chrystusa. Jak gdyby ta jej właśnie postawa wierności, ta jej taka prostota wiary wielu, wielu młodych ludzi zachęciła do tego, żeby na całego iść za Jezusa. I oczywiście to, co się stało, jest tragedią. I myślę, że moglibyśmy poszukać wielu innych historii, właśnie mówię, misjonarzy, czy innych ludzi, którzy zginęli właśnie taką śmiercią. I czasami znowu nie nam jest dotrzeć do tego, co ta śmierć faktycznie wniesie, na ile Bóg jest w stanie to użyć. Tutaj mamy takie właśnie świadectwo, że Samson ginąc, umierając pokonał, czy zabił więcej tych Filistynów, niż Uczynił to za swojego życia. I tutaj z naszej znowu perspektywy chrześcijaństwa to, to, to nie wydaje się być jakąś wielką zasługą. To nie jest coś, co w naszych oczach gloryfikowałoby Samsona. Ale w tych realiach, w których Samson żył i w tym powołaniu, które na nim spoczywało, te słowa wydają się mówić, że jego śmierć była bardziej użyta przez Boga niż całe jego życie gdyż on do tego został powołany, pamiętacie, aby wyzwolić, czy zacząć wyzwalać Izraela z ręki Filistynów. I tą swoją śmiercią dokonał takiego ciosu, że później widzimy, że nawet jego bracia i ród mogą przyjść i go wyciągnąć spod tego. A więc tutaj Filistyni na tyle byli dotknięci tym, co się wydarzyło, że nawet nie stawiali im oporu, że pozwolili im wziąć tego Samsona i pogrzebać, że oni nie obcięli mu głowy i nie wystawili tam gdzieś na jak to czynili czyni z innymi swoimi wrogami ale widzimy tutaj, że ten cios był dla nich na tyle drozgocący, że przynajmniej na jakiś czas ta, ta, ta opresja Filistynów została zatrzymana przez jego śmierć myślę, że należy zachować wielką ostrożność biorąc Samsona i próbując robić analogie z Jego życia do życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I widzieliśmy do tej pory, że te analogie, które do tej pory czyniliśmy, były raczej bardziej na zasadzie kontrastu niż jakiegoś podobieństwa. Jakkolwiek te słowa myślę, że dobrze pasują i w jakiś sposób też odzwierciedlają Prawdę o naszym Panu. Że było więcej pokonanych, więcej zabitych, których przyprawił o śmierć sam ginąc, niż tych, który uśmiercił za swego życia. O, widzieliśmy Pana Jezusa, który za swego życia wypędzał z ludzi demony. Widzieliśmy Pana Jezusa, który głosił ubogim dobrą nowinę. Widzieliśmy Pana Jezusa dokonującego wiele znaków i wielu cudów. Ale gdyby Pan Jezus nie umarł taką śmiercią, jaką umarł, ilu pozostałoby tych uratowanych przez Niego? Ilu, ilu wyzwolił i ilu wrogów pokonał przez swoje życie? Ja nie chcę powiedzieć, że nie wiem, Ale myślę o tych wszystkich milionach którzy na przestrzeni wieków zyskali życie doświadczyli wyzwolenia z tych różnych opresji wroga którzy zostali uwolnieni od śmierci piekła i szatana to wiąże to z jego śmiercią to wiąże z jego cierpieniem tam na krzyżu Golgoty i wiem, że Jego nauka, jakkolwiek doskonała i piękna i pełna moralnych i wszelkich innych przymiotów, jest dobra, tak dla mojej duszy nie jest wystarczająca, żeby mnie zbawić. Że te cuda, które uczynił i te znaki świadczą o Nim, że jest Synem Bożym, ale one same nie są w stanie przynieść ratunku mojej duszy i pokonać moich wrogów. To, czemu przypisuje wyzwolenie z więzów i wyzwolenie z tych wszystkich opresji i wrogów w moim życiu, to jest jego śmierć. To tam, czytamy, usunął obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. To tam rozbroił nadziemskie władze i ciemności. I tam odniósł tryumf nad nimi. To tam pokonał wszelkich naszych wrogów. I z Jego śmierci, i z Jego cierpienia rodzi się i nasze zwycięstwo. I myślę, że nie jest niesłusznym nie stwierdzenie, że więcej dokonał umierając, niż przez całe Jego życie. Oczywiście to całe Jego życie było konieczne żeby Jego śmierć miała też taką wartość, jaką miała. I nie można oderwać Jego śmierci od Jego życia i tego nie próbuje tutaj robić. Gdyż Jego święte życie sprawiło, że stał się idealnym zbawicielem, kiedy poszedł na ten krzyż. To Jego czyste, doskonałe życie, to Jego wszystkie dobre rzeczy umożliwiły Mu przyjęcie pozycji, w której nasz grzech mógł być na Niego przełożony. A więc tutaj nie w żaden sposób nie umniejszamy wartości życia Pana Jezusa, jego służby, jego cudów, jego nauki, i tego wszystkiego. To oczywiście ma wielką wartość. I bez tego jego śmierć byłaby śmiercią jakby wielu innych, tak samo, którzy też poumierali. Byśmy nie odróżniali tego. To dzięki jego życiu ta jego śmierć ma takie znaczenie. Ale zobaczcie, jak często musimy wracać do jego śmierci jak często potrzebujemy tego zwrócenia naszego wzroku na to właśnie wydarzenie gdyż tam dokonało się największe zwycięstwo i tam to, to wszystko z czym my dzisiaj mamy do czynienia to wszystko z czym my dzisiaj się zmagamy to wszystko co dzisiaj nas obciąża i co nam uniemożliwia zbliżenie się do Boga tylko przez ten krzyż może być rozwiązane jeśli przyjdziemy z naszymi grzechami do Jego nauki, Jego nauka pokaże nam, że odstajemy od sprawiedliwości Bożej. On mówi, jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie taka, jak nie będzie większa niż faryzeuszy i uczeni w piśmie, nie wiedzieć to Królestwa Bożego". A więc Jego standard jest wyższy od tego standardu, który mieli faryzeusze i uczeni w piśmie. A wiemy, że ich standard był bardzo wysoki. Oni się bardzo starali. Oni się bardzo pilnowali, żeby w tych zewnętrznych wszystkich rzeczach przestrzegać zakonu. A jednak Pan Jezus mówi, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie przewyższać ich sprawiedliwości, nie będziecie do Królestwa Bożego. I wiele innych słów Pana Jezusa, jeśli weźmiemy, tak literalnie, jak są napisane, tak powinniśmy je brać, to w nich znajdujemy drżenie naszych serc. To w nich, w wielu z nich, znajdujemy surowe ostrzeżenia, surowe słowa przeciwko ludzkiej upadłości i grzeszności niewierze ale kiedy patrzymy na Jego krzyż to widzimy tam ogrom Jego łaski, ogrom Jego miłosierdzia, ogrom Jego dobroci wobec nas, grzeszników którzy zasługujemy za wszelkie nasze złe myśli słowa, czyny, zaniedbania na wieczną śmierć i tam nasi wrogowie są pokonani, i tam są rozbrojeni i tam znajdujemy wyzwolenie aby teraz te wszystkie inne rzeczy to wszystko o czym Pan Jezus mówi mogło w ogóle stać jakąkolwiek realnością naszego życia abyśmy w tego się mogli uchwycić Pan Jezus żegnając się ze swoimi uczniami pozostawił też tę właśnie pamiątkę Jego śmierci i mówi na moją pamiątkę bierzcie ten chleb, jedzcie. i wiemy, że nie tylko wtedy ale widzimy, że i później oni to praktykowali że spotykali się na łamanie chleba a więc zostawia im coś co, co mają praktykować, co mają czynić wydaje się, że w pierwszym kościele niemal każdego dnia to miało miejsce czytamy, że każdego dnia spotykali się na łamanie chleba a więc tutaj jakby ciągle o tym rozmawiali ciągle o tym mówili oczywiście widzimy też, że obok tego głosili cały czas zmartwychwstanie, zmartwychwstanie, zmartwychwstanie Jezus żyje, Jezus żyje mówili dużo o Jego śmierci ale też patrzyli dalej poza Jego śmierć na Jego chwalebne zmartwychwstanie ale Jego śmierć była centralną kwestią apostoł Paweł mówi, że kiedy szedł do tych pogańskich miast tak jak Korynt to mówi, nie umiałem między wami niczego innego jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego i to stwierdzenie apostoła Pawła pokazuje mi, że jest to coś centralnego w naszym zwiastowaniu, ale też w naszym życiu, w naszym codziennym doświadczeniu. I tego słowa, kiedy mówi, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. I wiele innych odniesień ciągle w różnych kontekstach odnosi się do krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. To mi mówi, że jest to, jest to centralna kwestia. Jest to miejsce zwycięstwa, jest to miejsce rozprawienia się z naszymi wrogami. I my też dzisiaj chcemy, tak jak to czynimy, wspominać Jego śmierć i wspominać to Jego zwycięstwo nad naszymi wrogami. Że w Jego śmierci widzimy nie klęskę, nie porażkę. Jego śmierć nie jest dla nas wielkim znakiem zapytania. Ale na podstawie pis możemy śmiało stwierdzać że było to zamysłem Bożym od wieków ustalonym, aby On tam zginął. Nie, był to, nie było to wynikiem tylko jakichś yy, knowań faryzeuszy, niewierności Judasza i tych wszystkich innych okoliczności yy, Piłata chwijącego się w swych decyzjach, ale że był to zamysł Boży, aby Boży Syn poszedł na krzyż, aby tam rozprawić się z tym wszelkim złem, z którym Inaczej nie moglibyśmy się uporać. Za to chcemy Mu dziękować, to chcemy wspominać, za to chcemy Go wierzyć. Pochymy nasze głowy jeszcze w modlitwie, proszę. Dziękujemy, drogi Panie. Za Twoją śmierć na Krzyżu, za to niewymowne cierpienie, za to niepojęte dla nas wzięcie na siebie naszego grzechu, naszej nieprawości, naszego zła, za Twoją śmierć w pohańbieniu, w pośród tych kpin i drwin religijnych ludzi, Panie, dziękujemy Ci, dziękujemy, że wziąłeś na siebie ten szorstki krzyż, aby tam rozprawić się z naszymi wrogami i aby tam dokonać tego wielkiego zwycięstwa. I z głębi naszych serc pragniemy Tobie dziękować i Ciebie wysławiać i z czcią i z wdzięcznością wspominać to, co dla nas uczyniłeś, modląc się, aby nie było to tylko chwilowe przypominanie sobie tutaj, ale żeby ta moc krzyża działała skutecznie w każdym z nas, abyśmy i my mogli powiedzieć, żeśmy z Tobą ukrzyżowani i już nie żyjemy my dla siebie, dla własnych porządliwości, dla własnych jakichś ideologii i pragnień. Ale Ty żyjesz w nas i Ty prowadzisz nas i Ty dajesz nam tę chwalebną wolność dzieci Twoich, uzdalniając nas do wszelkiego dobrego dzieła, używając nas i prowadząc nas. Prosimy, o pokosłał ten chleb, który przypomina nam o Twoim ciele wydanym za nas. I tak jak powiedziałeś swoim uczniom na Twoją pamiątkę łamiemy ten chleb i prosimy daj abyśmy biorąc tego chleba na nowo dedykowali Tobie całe nasze życie abyś królowo na tronach naszych serc abyś Ty był naszym codziennym pokarmem abyśmy w Tobie trwali, Tobą się karmili, by nie o własnych siłach, nie w naszej ludzkiej cielesności, upadłości, ale w tej nowości życia mogli Cię wielbić, mogli Ci służyć, mogli być użyteczni w Twoim Królestwie, mogli być jasnym, czystym światłem w ciemności tego świata, mieć tę odwagę i tę mądrość, i tę łaskę, jakiej potrzebujemy, aby zrealizować to powołanie, które na każdym z nas jest. Posił nas, prosimy. Posił nas, drogi Panie. po Bogosław, prosimy ten kielich wina który przypomina nam o Twojej krwi, która jak czytamy zmazuje nasz grzech, obmywa nas z tych wszystkich niedociągnięć, z tych wszystkich braków i czyni nas ludźmi, którzy są akceptowani przez swojego Boga, który jest doskonały i czysty i którym nie ma żadnych braków ani błędów, żadnego chwilowego zaćmienia, żadnej ciemności, który jest doskonałą światłością, doskonałą sprawiedliwością, którego wszystkie wyroki są słuszne. Dziękujemy, że przez tę krew nasze brudne szaty mogą być wybielone. Możemy stać przed Tobą czyści jak śnieg. Dzięki Ci. Nie jesteśmy godni Ciebie, Panie. Nie mamy w sobie tej sprawiedliwości, której od nas wymagasz. Nie mamy w sobie tych umiejętności i zdolności, by Tobie dobrze służyć. Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Dziękujemy za moc tej krwi, która oczyszcza nas, obmywa nas wszelkiego zła, wszelkiej nieprawości i czyni nas użytecznymi, czyni nas, Panie, przydatnymi, czyni nas bliskimi Tobie. Dziękujemy, dziękujemy. I daj nam, Panie, z wiarą korzystać z tego dobrodziejstwa Twego wstawiennictwa tej mocy Twojej krwi, aby nikt z nas nie wyszedł dzisiaj z tego miejsca obciążony, jakimkolwiek grzechem, jakąkolwiek nieprawością, aby nikt z nas nie, kiedy, kiedy potkniemy się, czy cokolwiek wydarzy się nie takiego w naszym życiu, abyśmy nie, nie żyli pod ciężarem tego zła, ale mogli skorzystać z tego strumienia przebaczenia, Wielbimy Cię, nasz drogi Panie, Dziękujemy. Dziękujemy za Twoje ciało wydane za nas. Za Twoją krew. przelaną na odpuszczenie naszych grzechów. Pobłogosław ten chleb. Pobłogosław ten kielich wina. I przemawiaj do nas. I teraz, kiedy na Twoją bądź, będziemy go spożywać. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczerzy, powstały teraz.